Proszę Państwa, plan tego koncertu jest bardzo prosty. Powiem go na wszelki wypadek, żebyście Państwo sobie jakoś mogli czas zorganizować. Otóż wystąpią w tym koncercie, oprócz Wolnej Grupy Bukowina, goście zaproszeni przez Wolną Grupę Bukowina do tego koncertu. Przy czym klucz, według którego byli zapraszani, jest równie prosty, co niezobowiązujący. Czasem są to ludzie, którzy od po prostu spotkani zostali w drodze. I z radości wynikającej z faktu, że rozmawiają w tym samym języku zostali zaproszeni. Czasem są to ludzie, którzy tak samo przeżywają to, co niesie los, tak samo reagują na to, co niesie los. Czasem są to ludzie, którzy mają podobną poetykę przetrwania. Koncert nosi tytuł Przyjaciele, Znajomi, Uczniowie. Myślę, że każdy z tych, którzy tu wystąpią w równej części ma prawo do używania wszystkich z tych trzech pseudonimów. Przed Państwem pierwszy z gości, Tomasz Wachnowski. Dobry wieczór.